Rozdział 14 Hem Trails Globalna komora gazowa Jeszcze nie było takiego posła, który by z trybuny Knesejmu złożył oficjalną interpelację w sprawie bezkarnego pokrywania polskiego nieba. Zwłaszcza nieba nad większymi miastami Polski, tajemniczymi smugami przez równie tajemnicze samoloty cywilne, które pojawiają się znikąd i przepadają tam skąd nadleciały. To przecież elementarz tak zwanego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, ponoć jeszcze suwerennego państwa. Chodzi o taką interpelację, w której by zażądano natychmiastowego poderwania eskadry samolotów F-16, za które to zapłaciliśmy hazardom amerykańskim 6 miliardów dolarów i które by sprowadziły intruzów na Ziemię celem dokonania formalnego śledztwa przeciwko zapluwaniu naszego nieboskłonu tajemniczym barszczem o nazwie Chemtrails. Jak takie zapluwanie nieba wygląda w praktyce, pokazuje zestaw ilustracji. Widzimy piracki samolot w trakcie wyrzucania tej gnojowicy. Na pozostałych smugach rozszerzają się żednące pasma, które po godzinie zlewają się w warstwę barszczu, zamieniając słoneczny zazwyczaj poranek godziny pomiędzy 5 a 9 w Warszawie pomiędzy 5 a 6 w rodzaj gigantycznej opończy, inaczej mówiąc komory gazowej. Badacze Hemtrails znają technologię generowania plazmy przez ogrzewanie substancji hemtrails elektromagnetyzmem. W atmosferze tworzą one mikroskopijne kule. Mogą one być stosowane jako nadajniki, nadajniki w cudzysłowie, do śledzenia w szpiegostwie. Za ich pośrednictwem kieruje się i deformuje pracę mózgu. Takie plazmowe satelity mogą służyć do inwigilacji i monitorowania na różnych częstotliwościach, oddziaływując na różne części ludzkiego ciała. Te kule mogą przebiegunować pole elektromagnetyczne człowieka, Kontrolować jego ciało, na przykład wzrok, słuch. Strumień nakierowany na ludzi jest bronią biologiczną dla zmiany częstotliwości ludzkiego pola elektromagnetycznego. Zmierza to do dowolnego przestawiania pracy naszego mózgu z jego spontanicznej indywidualności, w się do sterowania komputer. Ta antyludzka technologia będzie mogła dowolnie nami manipulować, robić nas, permanentnie wystraszonymi, nie wiadomo czym, nie wiadomo czym w cudzysłowie. To wszystko w celu zakłócenia naszych osobistych wibracji magnetycznych. Aby te manipulacje okazały się skuteczne, trzeba doskonale rozpoznać bioenergetyczne tajniki pól człowieka. Będziemy laboratoryjnymi szczurami żyjącymi na pozornej wolności, lecz poddawanymi permanentnej kontroli i manipulacji. Elektromagnetyczne cząsteczki stale krążą w atmosferze i tak jak są w stanie kontrolować pogodę, podobnie kontrolują nasze umysły. Obserwujemy na niebie smugi ciągnące się wzdłuż i w poprzek. Pracują one jak anteny i ekrany. Mają wpływ nie tylko na ultrafioletowe światło Słońca, ale za pomocą technologii harp kontrolują przestrzeń atmosfery. Te chemiczne opryski posiadają w swoim składzie m.in. węgiel, który może służyć do pochłaniania mikrofal. Jedne pyłki składają się z cząsteczek węgla, inne z metali, co czyni dla radarów przeciwnika niewidzialnym nadlatujące obiekty, np. samoloty, pociski. Chemitrail jest składową programu HARP, który może spowodować trzęsienie ziemi lub niby niekontrolowane przez człowieka tsunami. Może wykryć podziemne bazy wojskowe, złoża ropy, kontrolować przyrodę i żywioły, jak na przykład stymulować gwałtowne deszcze lub nieznośne niszczące susze. Mieliśmy w Polsce w ostatnich dziesięciu latach dwie katastrofalne powodzie w dorzeczu Odry i Wisły. Ich nałożenie się w krótkim czasie to niespotykane dotąd klęski żywiołowe. Zawieszone pod naszym niebem wydzieliny chemitrails służą do demolowania atmosfery. Jest to doskonała, najnowocześniejsza broń w przyszłych wojnach, połączona ze skutkiem wyładowań harp. Ludzie pracujący dla tych technologii sami już stali się robotami. Słyszą dźwięki, szumy. Istnieją dźwięki uporczywe, statyczne, nie wiadomo z jakiego pochodzą źródła. Potrafią uszkodzić układ odpornościowy, nerwowy. Coraz większa liczba ludzi stwierdza, że niekiedy słyszy twarde dźwięki, jakby uderzenia w głowę. Nawet słyszą głosy. W ten sposób mogą być podawane negatywne promienie i odgłosy, zwłaszcza przez telefony komórkowe. Pisząc te słowa, już kilkanaście razy zostałem poddany takiemu bombardowaniu podczas rozmów przez telefon komórkowy ale wielu czytelników zapewne uzna, że to przewrażliwienie, spiskowa teoria skutkująca imaginacjami dźwięków. Problem w tym, że te nadania bywają tak natarczywe, że byłem sam zmuszony odłożyć telefon od płaszczyzny ucha do linii bocznej. Wtedy burczenie jest słyszalne, ale nie ma skutku bombardującego. Chemiczna zupa Chemitrails truje nas, osacza. Żyjemy już w globalnej komorze gazowej. Jesteśmy bezradni w tym globalnym potrzasku. Istnieje formalny międzynarodowy traktat o tak zwanych otwartych przestrzeniach. Powstaje kolejny. projekt Pepeclip. O broni chemicznej, biologicznej, rakietowej i medycznej. Kto na przykład stoi za grupą zbrodniarzy przeciwko ludzkości pod nazwą New Country? PNAC? Nie wiemy, ale wiemy. To program totalnej dominacji żydohazarstwa, dotąd nazywanego banalnie syjonistami. To apetyty na dominację nad ludzkością, zasobami ziemi, przestrzenią i cybernetyką. Dlatego nazwano ten program projektem nowego amerykańskiego wieku. To nie program amerykański. To program antyludzkiego, rabinicznego talmudyzmu z jego tajnych szczytów. W składzie chemitrives znajduje się m.in. glin i bar, grzyby, bakterie, wirusy czerwonych krwinek, krystaliczne substancje węgla, kationów, metali, litu i inne ciężkie metale. Nie jest to żadną tajemnicą ale wieje grozą z niewiedzy, bezczynności i obojętności. Rozpylane nad naszymi głowami bakterie mutują pod wpływem światła ultrafioletowego. To w sumie diabelski program depopulacji ludzkości. Oni stawiają na kontrolę i destrukcję umysłu. Przeznaczają miliardy dolarów na genetycznie modyfikowane nasiona, które na dystansie jednego pokolenia zepchną ludzkość w depopulacyjny regres. W trzecim pokoleniu, powszechną bezpłodność, brak popędu płciowego. Najważniejszym działaniem obronnym na dziś jest usuwanie z organizmu nagromadzonego glinu, baru i innych toksyn. Jednocześnie należy walczyć o czystość naszego nieba tak, jak niegdyś walczono z eskadrami nieprzyjacielskich bombowców i myśliwców. To wojna. Bezlitosna, nowoczesna wojna z ludzkością. Oni już w klubie rzymskim, 1968 rok, zaplanowali depopulację ludzkości. Oni jawnie głoszą o pozostawieniu zaledwie 500 milionów ludzi robotów z obecnych 8 miliardów. Nie wierzycie? To popatrzcie na dwie fotografie. Pierwsza to obelisk w stanie Georgia, miasteczko o nazwie Eberton przy autostradzie numer 77. Na pionowych kolumnach są napisy w ośmiu językach, a największy jest w języku angielskim. Piszą tam, że na świecie żyje obecnie 500 milionów ludzi. Jest to więc obelisk przyszłości. Zabójcza futurologia. Wszystko, co dotąd pisaliśmy w kontekście chemii trials, a poszerzamy o program HARP, bronie biologiczne, chemiczne, o ludobójstwo za pomocą szczepień, jest tylko częścią składową tego ludobójczego planu. Wpisuje się w to epidemię AIDS, wirusa wyprodukowanego w ludobójczych laboratoriach USA. To także masowa aborcja grypy, wściekłe krowy. Na YouTubie jest dostępny przejmujący film na ten temat. Tu mamy podany link do filmu, ale niestety sprawdziłem, jest niedostępny. Celem tego filmu jest zainteresowanie Polaków i Polek nie piłką kopaną, w nawiasie Euro 2012 i olimpiadą, nie tańcem z gwiazdami, tylko tym, co dzieje się w naszym otoczeniu, nad nami i w nas. W tym celu częściej spoglądajmy w niebo, zwłaszcza w godzinach porannych, piąta, szósta rano, co dotyczy Warszawy, która praktycznie jeszcze śpi, a kto już nie śpi, to gna do sklepów, Pędzi z maluchami do żłobków i przedszkoli, aby stawić się w pracy o godzinie 7.38. Tak działo się na przykład na niebie warszawskim 20 kwietnia 2009 roku, kiedy to piszemy, 4 lata wstecz. Nad Lublinem, nad moim niebem, działo się tak już kilkadziesiąt razy. Zmasowanie nalotów miało miejsce zwłaszcza 10 i 11 kwietnia 2012 roku, w godzinach ósma dziewiąta. Dzwoniłem do znajomych. Spójrz w niebo. Co tam widzisz? Odpowiadali. Jakieś smugi za samolotami na trasie Warszawa-Zachód, Kijów-Berlin. Oni nie widzą żadnej różnicy pomiędzy smugami samolotów pasażerskich, w nawiasie kondensacyjnymi, a monstrami rozpalającymi trails. Cytat. Anonimowy mechanik samolotowy omawia wyposażenie zraszające chemitrails. Ze względów, które zrozumiecie po przeczytaniu tego tekstu, nie mogę ujawnić swojej tożsamości. Jestem mechanikiem samolotów dużych linii lotniczych. Pracuję przy utrzymywaniu jednej z baz znajdujących się w dużym porcie lotniczym. Myślę, że pewne informacje, które tutaj znajdziecie, są ważne. Po pierwsze, Chciałbym powiedzieć coś na temat dziobania porządku wśród mechaników. Jest to ważne dla tej historii z przyczyny, którą powinieneś odgadnąć sam. Mechanicy pragną pracować przy trzech rzeczach – przy awionetce, silnikach lub przy kontroli lotu. Przez mechaników te czynności uznawane są za najistotniejsze. Na samym dole tej hierarchii zajęć jest praca przy systemie utylizacji odpadów. Żaden mechanik nie chce pracować przy pompach, zbiornikach i rurach, które są używane do przechowywania odpadów z toalet. Ale na każdym lotnisku, gdzie pracowałem, zawsze znajdowało się dwóch, trzech takich, którzy na ochotnika pracowali przy tych systemach. Pozostali mechanicy są szczęśliwi, oddając im to zajęcie. Z tego powodu na jednym lotnisku tego typu pracę wykonuje tylko dwóch, trzech mechaników, Nikt nie zwraca szczególnej uwagi na tych facetów. Inni mechanicy nie utrzymują kontaktu z tymi, którzy pracują przy systemach odpadów. Faktem jest, że nigdy nie myślałem wiele o tej sytuacji, dopóki nie zdarzenie z ostatniego miesiąca. Podobnie jak większość linii lotniczych, mamy wzajemne porozumienia z innymi liniami, które korzystają z naszego lotniska. Jeśli mają problem ze swoimi samolotami, nasi mechanicy zajmują się tym. Podobnie, jeśli jeden z naszych samolotów ma problem w innym porcie lotniczym. Naprawiają go. Pewnego dnia zostałem przywołany z bazy do pracy w samolocie innego przewoźnika. Otrzymałem telefon od dyspozytora, który nie wiedział, na czym polega problem. Gdy dotarłem do samolotu, okazało się, że problemem jest system usuwania odpadów. Nie było innego wyjścia niż się wczołgać i rozwiązać problem. Gdy wsiadłem do zatoczki, tu w nawiasie jest znak zapytania od autora, zdałem sobie sprawę, że coś było nie w porządku. Było więcej zbiorników, pomp, rur niż powinno. Z początku zakładałem, że zmieniono cały system. Dziesięć lat temu pracowałem na dokładnie tym samym modelu samolotu. Chcę zlokalizować problem. Szybko zdałem sobie sprawę z tego, że dodatkowe rurki i zbiorniki nie były podłączone do systemu unieszkodliwiania odpadów. Właśnie to odkryłem, gdy pojawił się inny mechanik z mojej firmy. Był to jeden z tych, którzy zwykle pracują na tym rodzaju samolotu. Z wdzięcznością oddałem mu swoje zadanie. Gdy wychodził, spytałem go o te dodatkowe wyposażenie. Powiedział mi, Abym martwił się o swoją część samolotu, a on będzie martwić się o swoją. Następnego dnia na firmowym komputerze oglądałem schematy instalacji. Kiedy tam byłem, postanowiłem sprawdzić schematy dodatkowego wyposażenia. Ku mojemu zdziwieniu, schematy nie pokazywały instalacji, które widziałem na własne oczy dzień temu. Nawet w plikach producenta niczego nie było. Byłem już zdeterminowany, aby się dowiedzieć, kto to wykonał. W kolejnym tygodniu mieliśmy okresową kontrolę trzech z naszych samolotów. Jest dużo mechaników czołgających się po samolocie w trakcie tej inspekcji. Właśnie skończyłem swoją zmianę i postanowiłem rzucić okiem na system odpadów jednego z naszych samolotów. Uznałem, że wśród wszystkich mechaników na pokładzie nikt nie zauważy jednego dodatkowego. Jak można się było spodziewać, samolot, który wybrałem, miał dodatkowe wyposażenie. Zacząłem iść tropem systemu rur, pomp i zbiorników. Znalazłem to, co wydawało się być jednostką sterowania dla systemu. Wyglądała jak standardowa jednostka kontrolna awioniki, ale nie miała oznaczeń żadnego rodzaju. Mógłbym wytropić przewody kontrolne z jednostki do pomp i zaworów ale nie było tam żadnych obwodów elektrycznych wchodzących do jednostki. Jedyne kable z jednostki były podłączone do głównego zasilacza samolotu. System miał duży zbiornik i dwa mniejsze zbiorniki. Trudno było stwierdzić w ciasnym pomieszczeniu, ale wyglądało to tak, że duży zbiornik może mieć około 50 galonów pojemności. W nawiasie mamy wartości galon brytyjski to jest 4,5 litra, galon amerykański 3,8. Zbiorniki były podłączone do zaworu wypełniania i opróżniania przechodzącego przez kadłub samolotu dokładnie za zaworem opróżniania dla systemu odpadów. Kiedy miałem okazję poszukać połączenia pod samolotem, znalazłem to sprytnie ukryte pod panelem używanym do uzyskania dostępu do spływu odpadów. Zacząłem podążać tropem rurek biegnących od pompy. Te rurki prowadziły do sieci małych rureczek, która kończyła się na końcu krawędzi skrzydła na poziomie stabilizatorów horyzontalnych. Jeśli spojrzysz uważnie, na skrzydłach dużego samolotu widać zestaw drutów o wielkości palca rozciągających się od opadającej powierzchni boku skrzydła. Są to knoty rozładowujące statyczność. Są one używane do rozpraszania statycznego ładunku elektrycznego, który tworzy się na samolocie w locie. Odkryłem, że rurki z tego tajemniczego systemu prowadzą do tych knotów. Jedna na trzy knoty. Zostały wydrążone w celu umożliwienia przepływu wszystkiego, co dostało się do środka i wypuszczenia tego za pomocą tych fałszywych knotów. Kiedy byłem na skrzydle, jeden z kierowników dostrzegł mnie. Wyprosił mnie z hangaru mówiąc, że moja zmiana się skończyła i nie jestem autoryzowany do pracy w nadgodzinach. Następne dni były bardzo pracowite i nie miałem czasu na kontynuowanie mojego śledztwa. Późnym popołudniem, dwa dni od mojego odkrycia, zostałem przywołany do wymiany czujnika temperatury silnika w samolocie mającym startować za dwie godziny. Skończyłem pracę i sporządziłem dokumentację. 30 minut później zostałem przywołany do dyrektora naczelnego. Gdy wszedłem do jego biura spostrzegłem, że nasz przedstawiciel związkowy i dwóch nieznanych mi już na mnie czekali. Powiedział mi, że został odkryty poważny problem. Powiedział, że zostałem umieszczony w sprawozdaniu za składanie fałszywych dokumentów. Zawiesił mnie dyscyplinarnie stwierdzając, że złożyłem fałszywą dokumentację z czujnika temperatury silnika, który zainstalowałem kilka godzin wcześniej. Byłem zupełnie zszokowany i zacząłem protestować. Mówiłem im, że to śmieszne i że wszystkiego dopilnowałem. W tym miejscu przedstawiciel związkowy zaproponował oględzinę samolotu, abyśmy mogli wszystko wyjaśnić. Następnie ja spytałem o dwóch mężczyzn obecnych w biurze. Powiedział mi, że to inspektorzy bezpieczeństwa linii lotniczych, ale nie podał ich nazwisk. Podążyliśmy do samolotu, który powinien być już w powietrzu, a był zaparkowany na ziemi. PZ otworzył silnik i odpiął czujnik z numerem seryjnym, ten, który zainstalowałem. Poinformowano mnie, że zostałem zawieszony na tydzień bez wynagrodzenia i że natychmiast mam opuścić miejsce. Pierwszego dnia mojego zawieszenia siedziałem w domu i zastanawiałem się, co u licha się przydarzyło. Wieczorem otrzymałem telefon. Głos powiedział do mnie. Teraz już wiesz, co się dzieje z mechanikami, którzy grzebią w czym nie powinni? Następnym razem, gdy zaczniesz grzebać przy systemach niepodlegających tobie, stracisz pracę. Mam nadzieję, że będziesz mógł wkrótce wrócić do pracy. Przebiegło mi przez myśl, że to, co mi się właśnie przydarzyło, musi mieć związek z moim tropieniem sieci tajemniczych rurek. Następnego ranka wezwał mnie. Powiedział, że z powodu mojej doskonałej zawodowej przeszłości zawieszenie zostało zredukowane do jednego dnia i że powinienem wracać natychmiast do pracy. Jedyne, o czym mogłem wtedy myśleć, to... Co oni próbują ukryć i kim są oni? Tego dnia w pracy było jakby nic się nie stało. Żaden z innych mechaników nie wspomniał o zawieszeniu, a mój PZ powiedział mi, abym o tym nie rozmawiał. Tej nocy zalogowałem się w internecie, aby spróbować odnaleźć odpowiedzi. Nie pamiętam już jak do tego doszło, ale znalazłem się na stronie mówiącej o chemicznie poskręcanych chemitrails. Lecz następnego ranka znalazłem w mojej zamykanej szafce notatkę. Ciekawość zabija kota. Nie odwiedzaj stron internetowych, które ciebie nie dotyczą. To jest to. Teraz wiem, że mnie obserwują. Chociaż nie wiem, co rozpryskują, mogę powiedzieć, jak oni to robią. Doszedłem do wniosku, że używają miodowych ciężarówek. Miodowe ciężarówki to ciężarówki opróżniające odpady ze zbiorników toalet. Porty lotnicze zazwyczaj zawierają umowy na tego typu pracę i nikt nie jest w pobliżu tych ciężarówek. A kto chciałby stać obok ciężarówki pełnej gówna? Wydaje się sensowne, że podczas opróżniania tych zbiorników ci faceci mogą łatwo napełnić zbiorniki systemu spryskiwania. Znają trasę lotu samolotów, więc prawdopodobnie programują jednostkę kontrolną, aby rozpocząć opryski w jakiś czas po osiągnięciu przez samolot odpowiedniej wysokości. Dysze spryskiwania w fałszywych knotach są tak małe, że nikt w samolocie nie będzie w stanie nic zobaczyć. Boże, dopomóż nam wszystkim! Zaniepokojony obywatel. Źródło wordpress.com Chemitrace jest rozsiewane pod pretekstem schładzania klimatu, rzekomo gwałtownie się ocieplającego. Rozprzestrzenienie związków siarczanych, chemitrize, poza innymi skutkami, powoduje istną pandemię nowotworów, a także chorób wieńcowych wynikających z wyniszczania układu immunologicznego. Ale musimy schładzać klimat. Od co? Portal Onet, portal służba zdrowia, Dwie usłużne zasłony dymne opublikowały o odważnym projekcie schładzania Ziemi. Bo przecież Żyd Al Gore, podróżujący swoim prywatnym benigiem 737, od lat próbuje wmówić Gojom, że trzeba ratować planetę, że Ziemia ociepla się z naszej winy, głównie za sprawą przeludnienia. I dla nich nie ma znaczenia, że ogromna większość niezależnych naukowców zadaje kłam tym twierdzeniom. Ważne jest, aby politycy fanatycznie zaczęli bronić Ziemi przed ociepleniem. We wspomnianym artykule Spece piszą, że naukowcy pracują nad schłodzeniem klimatu już od 2008 roku. Nazwali ten projekt SPACE i że jest on całkowicie nowatorski. To prawda. Cytat. Polega on na umieszczeniu w stratosferze cząstek związków siarkowych, które spowodują odbicie części promieniowania słonecznego z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Skład cząstek ma naśladować naturalne aerozole wyrzucane w czasie wybuchu wulkanicznego na Ziemi. Z kolei inny naukowiec pisze na stronie, że związki siarkowe nie odbijają, a wręcz przeciwnie, pochłaniają energię słoneczną, rozpraszają światło i nie odbijają go z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Mamy już pierwsze kłamstwo. Po drugie, prace nad projektami naśladowania efektów wybuchu wulkanów są prowadzone już od początku lat 90., a nie od roku 2008, jak kłamią w tym artykule. Sam napisałem artykuł o tym już w 2006 roku, czyli na dwa lata przed rzekomym rozpoczęciem prac nad tym projektem w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że raptem w jednym zdaniu zawarto już dwa bezczelne kłamstwa. W raporcie Komisji do Spraw Nauki i Technologii Parlamentu Brytyjskiego czytamy, iż procesy tworzenia sztucznych chmur i inne technologie używane w celu wpływu na środowisko podlegają międzynarodowym uregulowaniom. W tym samym raporcie piszą, iż na sesji ONZ w Rio de Janeiro w 1992 roku potwierdzono, że technologia tworzenia chmur jest już w częstym użyciu. Raport ten jest w PDF do ściągnięcia. Tak więc projekt rozpylania cząstek siarki zmieszanych z innymi chemikaliami jest stosowany od lat, a jedyną nowością tego Space jest użycie balonów i ciągłe wpompowanie do nich na wysokości 20 km czyli wyżej niż dotychczas, 7 711 kilometrów. Możliwe, że wyższe wysokości stały się niezbędne. Co w takim razie z rezolucją ONZ zakazującą stosowania inżynierii klimatycznej? Okazuje się, że zwiększenie stężenia zmiksowanych cząstek siarki i metali w atmosferze, które powoli opadają, drastycznie wpływa na transformację komórek biologicznych ludzi i zwierząt stopniowo je niszczy i doprowadza do ich zmiany w komórki rakowe. Tak wykazały badania AARC. Całe to gigantyczne oszustwo o ociepleniu klimatu jest czystym surrealizmem. Co nie przeszkadzało szanownemu komitetowi Nagrody Nobla w Szwecji przyznać pokojową Nagrodę Nobla Al Gorowi razem z tak zwanym IPCC, który nie ma żadnego umocowania prawnego ponieważ jest tylko konferencją polityków z różnych krajów. Nie zaszkodziły im ani fakty fałszowania danych, ani protesty uczonych z różnych krajów przeciwko mitom ocieplenia. Nie przeszkodziły im opodatkowania społeczności międzynarodowej terrorem przydziału limitów na emisję CO jako części składowej programu depopulacji ziemi. Sprostytuowanie tej nagrody bije wszelkie poprzednie rekordy. Taką pokojową nagrodę przyznano słynnemu mordercy palestyńczyków, Ben-Gurionowi. Taką pokojową nagrodę przyznali Barackowi Obamie, jeszcze zanim został prezydentem. Tylko za to, że w kampanii wyborczej obiecywał walkę o pokój. Niszczenie nieba – globalne, chemiczne przestępstwo w atmosferze. Gabriel Steter – Bazylea, Szwajcaria. Artykuł z gazety Raum und Zeit, nr 127 z lutego 2004 roku. Brzmi to wprawdzie jak niewyobrażalny horror, ale najnowsze odkrycia potwierdzają, że w ramach projektu USA samoloty rozpylają niebezpieczne mieszanki z aluminium również nad Europą. Chemiczna mgła ma ochłodzić atmosferę ziemską i naprawić warstwę ozonową. Efektem ubocznym są nieprzewidywane szkody na zdrowiu i środowisku. Setki tysięcy osób miały okazję obserwować, jak pięć do piętnastu samolotów lata w kratkę na pułapie około sześciu tysięcy metrów nad miastami i terenami wiejskimi. Pozostawione przez nie ślady nie rozpraszają się jednak jak normalne smugi kondensacyjne, ale pozostają na niebie niczym ogromna kratownica. Często daje się zauważyć, że smuga przybiera kształt sznura perę i przechodzi w kształt kropel. Takie pasma lub krople rozpływają się wolno, tworząc po 30-60 minutach rodzaj cienkiej chmury, która wygląda na niebie jak mgiełka. Te smugi kondensacyjne, smugi kondensacyjne w cudzysłowie, rozchodzą się ostatecznie w szerokie pasma mgły. Po dwóch do pięciu godzinach od przelotu samolotów niebo przysłania przejrzysta warstwa mgły. Pierwotne smugi pozostają jednak widoczne w tej mlecznej zupie jako bielsze wstęgi. W tym czasie samoloty nadal latają, tworząc wielką szachownicę do chwili, gdy znikną w coraz gęstszej chmurze. Między obserwatorem a początkowo błękitnym niebem tworzy się mglista chmura przesłaniająca całe niebo, jeśli poza nią widoczne jest słońce, często otacza je halo, charakteryzujące się słabym efektem tęczy. W nawiasie, ten efekt można przypisać załamaniu promieni słonecznych w proszku aluminiowym, będącym składnikiem rozpylanej przez samoloty chemicznej smugi. Po kilku godzinach temperatura spada nawet o 7 stopni. Równocześnie spada też wilgotność powietrza, osiągając wartość około 30%. Ten efekt przypisuje się zawartym w chemicznej smudze solą baru. Przy kolejnych, w ramach jednej serii rozpylaniach, spadek wilgotności jest słabszy. Uzyskana w ten sposób niska temperatura i niska wilgotność powietrza utrzymują się przez kilka dni. Pogoda jest ładna, ale jest chłodno i mglisto. Nie występują żadne opady. Widoczny jest efekt bladego nieba. Nad horyzontem niebo całkowicie traci odcień błękitu. Widoczna jest mleczna smuga podbarwiana czasem brązowym odcieniem spalin. Ten znak White Skies, zaciągniętego na biało nieba, jest znakiem akcji rozpylania chemicznej smugi. Pogoda wraca do normalnych dla danej pory roku wartości dopiero po około tygodniu, po czym często następują kolejne akcje rozpalania. Co się za tym kryje? Od co najmniej 12 lat naukowcy i specjaliści szukają strategii powstrzymania grożącej katastrofy klimatycznej. Katastrofy klimatycznej w cudzysłowie. W marcu 1991 Dwaj amerykańscy naukowcy pochodzenia chińskiego, David Chang i Yi Fu złożyli w amerykańskim urzędzie patentowym wniosek o przyznanie patentu na, cytat, stratosferyczne wzbogacenie atmosfery cząstkami w Elzbach w celu redukcji i globalnego ocieplenia. W ich imieniu złożył wniosek i wykorzystuje patent do celów komercyjnych koncern Hughes Aerospace z Los Angeles zajmujący się lotami w atmosferze i na orbicie. Obaj biochemicy w toku swoich badań prowadzonych m.in. w Lawrence Livermore National Laboratory w Kalifornii opracowali wyrafinowany i zaawansowany technologicznie proces będący rozwiązaniem największego problemu obecnych czasów Czyli globalnego ocieplenia. Oficjalna klimatologia wychodzi z założenia, że, podam tu w uproszczeniu, z powodu dużego zużycia paliw kopalnych w ciągu ostatnich 150 lat został silnie zaburzony proces wypromieniowania ciepła z Ziemi w kosmos. Utrudnione oddawanie ciepła prowadzi do ogólnoświatowego podnoszenia temperatur, co osiągnęło już poziom alarmujący. To podgrzewanie miałoby doprowadzić klimat Ziemi do załamania. Najpierw stopią się pola lodowe na biegunach, wystąpią globalne susze, będą wymierać kolejne gatunki i wreszcie po dwudziestu, pięćdziesięciu latach niemożliwe stanie się życie ludzi w takich warunkach. Żeby zapobiec takiemu scenariuszowi, Chang i Shih proponują rozpelenie w atmosferze za pomocą substancji nośnych tzw. cząsteczek Welsbach cząstki metali o potężnym działaniu. Cząstki welsbach to tlenki metali, które ciepło zatrzymane w atmosferze przez gazy cieplarniane zmieniają w pobliżu Ziemi w promieniowanie podczerwone. To promieniowanie jest bez przeszkód emitowane w kosmos, dzięki czemu uzyskuje się pożądany efekt ochłodzenia. Według opisów w patencie chodzi o Dodanie do paliwa samolotów odrzutowych mikroskopijnych cząstek metali, które wyrzucane są do atmosfery w procesie spalania paliwa. Wykorzystywane są przede wszystkim tlenek glinu w formie proszku i sole baru, które na niebie, o dziwo, widoczne są jako śnieżno-białe pasma. Cząstkom metali przypisane jest tu podwójne działanie. Z jednej strony powodują one przekształcenie emitowanego z powierzchni Ziemi ciepła na drodze skomplikowanych procesów fotochemicznych w światło i następnie w podczerwień wypromieniowaną bez przeszkód w kosmos. Z drugiej strony promienie słoneczne załamują się na cząstkach proszku aluminiowego i są odbijane. Jeśli tego byłoby mało, z Wellsbach Patent można wyczytać że po wystarczającym nasyceniu atmosfery rozpalanymi cząstkami ich efektywne działanie utrzymywać się będzie do roku. Inni naukowcy z Livermore początkowo byli sceptyczni i ekspert Kenneth Calderia sprawdził wynalazek za pomocą symulacji komputerowej. Symulacje niespodziewanie potwierdziły tezy Chang'a i Sicha i wykazały, prognozowaną skuteczność rzędu 1-2%. Caldeira obliczył, że wystarczyłoby to do ograniczenia efektu cieplarnianego o 85%. Wyciągnął z tego wniosek, że taki rezultat pozwoliłby w ciągu następnych 50 lat podwoić zużycie paliw kopalnych bez szczególnie negatywnych konsekwencji. Chemiczna smuga kondensacyjna zamiast kioto w tym kontekście decyzja Busha o nie ratyfikowaniu protokołu z Kyoto nabiera nowego znaczenia. Można przypuszczać, że zdaniem prezydenta ta nowa technika usprawiedliwia jego proprzemysłowy, krótkowzroczny kurs. Koszty finansowe są akceptowalne. Analizy z Livermore wykazały, że koszt realizacji projektu HEM Trials zamknie się rocznie w kwocie około miliarda dolarów co nie jest zbyt wielką sumą w porównaniu z rocznymi zyskami z przemysłu naftowego, chemicznego i zbrojeniowego. Zachwyt badaczy Jaki jest zachwyt badaczy dowiemy się jutro. Tu robimy przerwę tego rozdziału. Zapraszam na jutro.